Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Jest wtorek, 28 kwietnia, minęła godzina 23. Kamil Olak, dobry wieczór. Andrzej Poczobut na wolności. Po pięciu latach spędzonych za kratkami białoruskiego reżimu dziennikarz i działacz polskiej mniejszości wrócił do Polski. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mówią o wstydzie, a deputowani Prawa i Sprawiedliwości o prześladowaniu konkurencji. Komentarze po uchyleniu immunitetów czterem polskim deputowanym już za chwilę. Sztuka, nauka i science fiction w nowej instytucji kultury w Łodzi. Powstaje tam Centrum imienia Wojciecha Siódmaka. Czas na wieczorne podsumowanie dnia. W sumę wydarzeń. Po latach dyplomatycznych zabiegów i starań Andrzej Poczobut wyszedł na wolność. Polak spędził 5 lat w białoruskim więzieniu. O jego uwolnienie zabiegały m.in. polskie władze, Związek Polaków na Białorusi, a także organizacje międzynarodowe. Witaj w polskim domu przyjacielu, napisał na platformie X premier Donald Tusk, który Poczobuta powitał na granicy. Tematem zajmuje się nasz reporter Maciej Jastrzębski, z którym teraz się łączymy. Witaj Maćku. Dobry wieczór, Powiedz, witam. co więcej wiemy na temat uwolnienia Andrzeja Poczebuta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut ma otrzymać order Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór najważniejszego polskiego odznaczenia. To prezydent Karol Nawrocki. O uwolnienie Andrzeja Poczobuta zabiegali właściwie wszyscy. Od dyplomatów po organizacje międzynarodowe. Premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że sprawa Andrzeja Poczobuta jednoczyła wszystkich ponad podziałami. Tym razem współpraca sojusznicza, determinacja naszych służb i dyplomatów i bardzo solidne wsparcie ze strony Waszyngtonu doprowadziło do tego szczęśliwego finału. To dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z sukcesu. Tak szef MSZ Radosław Sikorski skomentował uwolnienie z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Senat podjął uchwałę, w której Polska domaga się uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dodała, że informacja o jego uwolnieniu to bardzo dobra wiadomość. Przypomniała, że w białoruskich więzieniach na uwolnienie czekają jeszcze Inni więźniowie polityczni. Andrzej Poczobut symbolicznie był do tej pory członkiem Rady Doradczej do Spraw Polonii w Senacie. Teraz będzie mógł naprawdę te funkcje pełnić. To wielka radość dla wszystkich Polaków na Białorusi. Tak uwolnienie Andrzeja Poczobuta skomentował wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi. Marek Zaniewski. Czekaliśmy na ten dzień pięć lat, dlatego to, to wielka, wielka radość dla, dla wszystkich Polaków na Białorusi, dla naszych kolegów ze Związku, ale przede wszystkim dla rodziny Andrzeja. Nie kryją wzruszenia także obrońcy praw człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał, mówi Polskiemu Radiu Anna Gawina, która zwróciła uwagę na trudne warunki, w jakich był przetrzymywany Andrzej. Poczobut jest strasznie wychudzony. W więzieniu miewał różnorodne problemy zdrowotne i nie udzielano mu dostatecznej pomocy medycznej, bo jak wiemy w więzieniach białoruskich pomocy medycznej udziela się wyłącznie w przypadku zagrożenia życia, a i to nie zawsze. Z kolei białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz powiedział polskiemu radiu, że dobra wiadomość jest taka, iż Andrzej Poczobut wyszedł na wolność, ale Przez trzy lata jako korespondent Polskiego Radia w Mińsku na Białorusi Andrzej już wtedy demonstrował niezłomną postawę wobec historii, polityki, a przede wszystkim jeśli chodzi o prawa człowieka i wolności obywatelskie. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanowska podziękowała Polakom za walkę o wolność Andrzeja Poczobuta. Taką informację pisemną otrzymałem od jej sekretariatu. W oświadczeniu, które przesłała Polskiemu Radiu napisała to wielki dzień dla nas wszystkich. Andrzej Poczobut jest wolny. Po latach niesprawiedliwego więzienia i izolacji może wreszcie odetchnąć wolnością. Informację w tej sprawie zebrał dla państwa Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo dziękuję za tę relację. A o sprawę uwolnienia polsko-białoruskiego opozycjonisty pytaliśmy także na naszej antenie ekspertów. Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, mówił na antenie Polskiego Radia 24, że prezydent Białorusi nie uwolnił Andrzeja Poczobuta ze względów humanitarnych, tylko został do tego zmuszony. Przyczyniły się do tego sankcje gospodarcze, a także naciski ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych. Łukaszenka został zmuszony do tej wymiany nie z humanizmu, lecz z powodu całkowitego impasu. Ostatni pakiet sankcji, to jest Unii Europejskiej, 20, to jest bardzo mocne uderzenie w gospodarkę w reżimu. Również zamknięcie przed e, kilka miesiącami przejść granicznych z Polską, e, po, kiedy Polska to zainicjowała. To pokazywało, że e, partnerzy na Zachodzie są silni, są mocni i będą wymagać od Łukaszenki uwolnienia Andrzeja Poczobuty i innych więźniów politycznych. Wojciech Konończuk podkreślił też, że Andrzej Poczobut stał się symbolem niezłomności. To, że Andrzej Poczobut jest wreszcie po tych ponad pięciu latach trudnego białoruskiego więzienia, wiele miesięcy też spędził w karcerze, jest na wolności, no to jest ogromna radość nie tylko dla osób, które go znają i którego postrzegają jako osobę taką rzeczywiście wręcz takim dziewiętnastowiecznym duchu niezłomną, bardzo ideową, taką trochę jak wyjętą z powieści Henryka Sienkiewicza w pewnym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Więc to jest ogromna radość. A więcej komentarzy w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta znajdą państwo na na naszym portalu polskieradio24.pl Suma Wydarzeń Magazyn Informacyjny Polskiego Radia 24 Kolejnych czterech polskich europosłów straciło immunitety. Patryk Jaki, Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, a także Tomasz Buczek z Konfederacji nie mają już ochrony prawnej. Decyzję podjęli deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W zeszłym tygodniu zielone światło dała z kolei Komisja Prawna Europarlamentu. Więcej na ten temat w relacji Beaty Płomeckiej.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 Ważą się losy ministry klimatu. Głosowanie posłów nad jej odwołaniem w czwartek. Wniosek o to złożyły wspólnie Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość pod koniec marca. Dziś zajęła się nim Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Poseł sprawozdawca z PiSu Janusz Kowalski wytykał Paulinie Henni klosce liczne błędy oraz to, że m.in. nie podejmowała działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski. Zwrócił też uwagę, że Resort Klimatu... Na mój wniosek. I chcę powiedzieć, że 2677 modeli pomp ciepła, które dopuściliście, a które nigdy nie powinny być dopuszczone w roku 2024 na listę Zoom, zostały w 2025 roku wykreślone. To jest jedna wielka afera. Z kolei szefowa resortu klimatu stwierdziła, że wniosek o jej odwołanie to nic innego jak test lojalności koalicji. Podkreśliła, że to za czasów rządu PiS dochodziło do wielu nadużyć w programie, w tym do prefinansowania inwestycji bez zabezpieczeń beneficjentów. Prokuratura w tej chwili europejska prowadzi około 700 postępowań w tej sprawie. Zawiadomienia składane były przez wszystkie praktycznie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska po zidentyfikowaniu, że po prostu wykonawca nieuczciwy wziął zaliczkę, którą przelewaliście za waszych czasów na konta bez nawet podpisu czasami beneficjenta i znikał z pieniędzmi. W sejmowych kuluarach słychać, że koalicja jest spokojna o wynik czwartkowego głosowania. Burzliwa dyskusja o Trybunale Konstytucyjnym na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. W posiedzeniu wzięli udział minister sprawiedliwości, posłowie i sędziowie Trybunału Nie było jego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Przewodniczący Komisji Paweł Ślis z Polski 2050 powiedział, że rolą parlamentu jest znalezienie wyjścia z obecnej sytuacji, kiedy czworo wybranych przez Sejm sędziów nie może pracować w Trybunale Konstytucyjnym. Nie znaleźliście państwo żadnych argumentów. Kancelaria Marszałka wyjaśniła wszelkie wątpliwości, które stawiał Pałac Prezydencki przed wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I naszym obowiązkiem jako posłów, szczególnie tu zasiadających w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest znalezienie rozwiązania, jest wysłuchanie co się dzieje i apel, żebyśmy umożliwili ponad podziałami pracę Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział natomiast, że odebranie przyrzeczenia od czworga nowych sędziów było bezprawne. Tam nie minęło nawet 30 dni, kiedy państwo sędziowie, jak rozumiem, w porozumieniu z marszałkiem Sejmu, który udostępnił salę w Sejmie, który przeprowadzał, można powiedzieć, to wydarzenie, postanowili wbrew prawu, wbrew zasadom dokonać ślubowania, na pewno nie wobec prezydenta, bo prezydent tam nie był obecny. Natomiast jeżeli spojrzy się w akty notarialne, to jest jasno zapisane, zresztą wszyscy to widzieliśmy, w obecności marszałka Sejmu. Tam prezydenta nie było. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział, że prezydent powinien bez zwłoki odebrać przyrzeczenia od wszystkich nowych sędziów Trybunału. Gdyby prezydent przebywał miesiąc za oceanem na konferencji SIPAC, albo był miesiąc w szpitalu, życzymy mu zdrowia, to wtedy może zwłoka byłaby uzasadniona, ale prezydent potrafił o od dwójki odebrać. A co do czwórki się zastanawia? Jak długo się będzie zastanawiał? A co z prawami pracowniczymi sędziów Trybunału? Bo tutaj nie padła jeszcze ta teza. Kto będzie im płacił wynagrodzenie, skoro Sejm ich prawidłowo wybrał? Obecni na sali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wskazywali, że sytuacja ta może prowadzić do podważenia zaufania do głównych instytucji państwa. Płacił kaucję i opuścił areszt. Mężczyzna podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym w zeszły czwartek zginął poseł Łukasz Litewka, został objęty dozorem policyjnym. 57 łapek ma także zakaz opuszczania kraju. Informacje potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian wynikało to ze spełnienia warunku ustalonego w sobotnim postanowieniu Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, a więc wpłaty wynoszącego 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jednocześnie prokuratura nadal oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu odwoławczego. Jeśli sąd ten uwzględni zażalenie wniesione przez oskarżyciela publicznego, orzeknie o bezwarunkowym areszcie wobec podejrzanego i nakaże jego ponowne zatrzymanie. Zdaniem prokuratury tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć to która jest na wstępnym etapie. Afera Zonta Krypton nabiera tempa. A wraz z nią zaostrza się polityczna burza. Politycy koalicji rządzącej oraz opozycji, a także kancelarii prezydenta wzajemnie przerzucają się oskarżeniami o to, kto odpowiedzialny jest za to, że wielu Polaków stracił. Nie. Rządzący przekonują, że gdybyśmy mieli ustawę o kryptowalutach, skala strat byłaby znacznie mniejsza. Mówimy o przekręcie rzędu 350, nawet 500 milionów złotych. Sądzę, że ta kwota będzie rosła. Teraz pytanie jest takie, czy ten przekręt mógłby mieć dużo mniejszą skalę. I tutaj chcę podkreślić, że gdyby była ustawa, to prawdopodobnie oszukano ludzi, a na niepronowalnie niższe pieniądze, bo nazwór by wcześniej wszedł, wyłapałby to i zablokowałby działalność czy w inny sposób. Mówi Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum. Polityk dodaje, że w jego przekonaniu prezes giełdy Przemysław Kral od początku oszukiwał. Polityk nie ma też wątpliwości w jaki sposób firma Zonda Krypto zbudowała swój wizerunek i dlaczego zaufało jej aż tak wielu ludzi. To jest afera PiSu. PiS uwiarygodnił Zonda Krypto. Umożliwiał finansowanie ich imprez, a PKO już do potęgi. Ta instytucja, przez to, że była promowana, czy otaczała się w gronie najbardziej znanych polityków, z punktu widzenia Polaków była pełni koszerna, akceptowalna. No, każdy by pomyślał, jeżeli prezydent występuje w imprezach organizowanych przez Krypto, to to nie może być przestępca podobnym duchu wypowiadają się przedstawiciele rządu. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost. Odpowiedzialność polityczna za aferę zonda krypto spada na prezydenta, który dwukrotnie zawetował ustawę zwiększającą ochronę polskich klientów na rynku kryptoaktywów. To są tysiące osób, które zaryzykowały, chciały zainwestować i straciły. Mogły być lepiej ochronione, gdyby ustawa weszła w życie. Jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości przed pierwszym wetem, które zgłosił do tej ustawy, to przed drugim już nie powinien mieć żadnych wątpliwości, powinien podpisać ustawę. Prezydent z kolei odpiera zarzuty i oskarża rząd o brak działań w tej sprawie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oświadczył na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, że to rząd Donalda Tuska przez dwa lata nie zrobił nic w sprawie kryptowalut, a teraz próbuje przerzucać odpowiedzialność na prezydenta. W Istocie mówimy tutaj o kryptokłamstwach rządu Donalda Tuska, jego ministrów, samego premiera i chyba jednak kryptorządu, bo tego rządu właściwie w tej sprawie nie było od samego początku. Rząd nie działał, można powiedzieć, że to nie jest tylko rząd z tektury, tylko w ogóle tego rządu nie ma. To jest jakiś ukryty kryptorząd, który próbuje prowadzić różnego rodzaju narracje o charakterze politycznym, propagandowym. A jeżeli chodzi o realne działania, które powinny podejmować służby, organy państwa, prokuratura, poszczególni ministrowie na czele z panem premierem, to właściwie tych działań nie ma. Prezydencki minister nie wierzy również w ani jedno słowo rządzących na temat afery zonda krypto. To wszystko, co dzisiaj Państwo słyszycie, te powiązania podobno rosyjskie, te ścieżki rosyjskie, to jest jeden wielki stek kłamstw. Szanowni Państwo, gdyby Donald Tusk, gdyby minister Siemoniak, minister Kierwiński i minister Żurek mieli dowody na to, że są jakiekolwiek powiązania o charakterze przestępczym, karygodnym, to myślę, że już dawno mielibyśmy zarzuty w stosunku do polityków, w stosunku do innych podmiotów. Mamy do czynienia z chucpą polityczną, z chocholim tańcem Donalda Tuska i jego ministrów, którzy, żeby ukryć swoją indolencję, swoje winy i swoje błędy, jeżeli chodzi o osłonę, Służb, prokuratury, działania policji, organów ścigania próbują przerzucić odpowiedzialność na prezydenta Rzeczypospolitej i na część opozycji. Mimo dwukrotnego weta rząd nie poddaje się i szykuje kolejne podejście do regulacji rynku kryptowalut. Marszałek Sejmu Jeszcze Czarzasty poinformował, że do Sejmu wkrótce mogą wpłynąć kolejne projekty ustaw regulujący rynek kryptowalut. Prezes PiS Jarosław Kaczyński deklaruje, że jego ugrupowanie przyjrzy się przepisom proponowanym przez rząd. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut. I oczywiście taką ustawę poprę. Natomiast jeśli to będzie ustawa częściowa, no to będę musiał się przyjrzeć, czy ona przypadkiem kogoś, tak jak tej firmy, nie wyklucza, bo przecież ta firma w istocie tej ustawie, która została zawetowana przez prezydenta, nie podlegała. Według informacji Gazety Wyborczej, kontrolę nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tak zwaną mafią tambowską. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zadeklarował na antenie radiowej trójki, że prokuratura zbada również wątki rosyjskie. Daria Kania, Polskie Radio. A śledcze apelują do wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o zgłaszanie się i składanie zawiadomień, między innymi za pośrednictwem strony internetowej prokuratury. Służby ostrzegają też przed kolejną falą oszustw w sprawie zonda krypto. Chodzi o strony internetowe tworzone z użyciem sztucznej inteligencji, które podszywają się pod ekspertów finansowych i oferują pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję portugalskiego aktu małżeństwa dwóch mieszkanek Lublina. Kobiety wzięły ślub w Portugalii w 2023 roku. Wcześniej Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie odmówił transkrypcji dokumentu. Teraz podejmiemy starania, aby ten wyrok wykonać. Nie ukrywa Beata Pietryczuk z Biura Prasowego Lubelskiego Magistratu. Urząd stanu cywilnego będzie zobowiązany do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we wspomnianej sprawie. Warto podkreślić, że obowiązujący porządek prawny w Polsce nie daje podstaw, aby dokonywać wszystkich transkrypcji. Rejestracja ich będzie możliwa po wprowadzeniu odpowiednich narzędzi w systemie rejestrów państwowych, w związku z czym oczekujemy na przedstawienie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozwiązania formalno-technicznego, które umożliwi takie do tej pory do Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie wpłynęły trzy wnioski o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. Suma wydarzeń, informacje ze świata. Król Karol III i Królowa Kamila zostali z najwyższymi honorami przywitani w Waszyngtonie. Ceremonia oficjalnego powitania brytyjskiej pary królewskiej odbyła się w Białym Domu. Po ceremonii monarcha spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. O szczegółach prosto z Waszyngtonu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Król Wielkiej Brytanii został przywitany salwami armatnymi, uroczystą defiladą i przelotem myśliwców nad Białym Domem. Trump w ceremonialnym przemówieniu powiedział, że korzenie Stanów Zjednoczonych są właśnie w Wielkiej Brytanii. Jeszcze zanim ogłosiliśmy swoją niepodległość, nasi przodkowie otrzymali rzadki prezent, kodeks moralny, który pochodził z niewielkiego, ale potężnego królestwa po drugiej stronie oceanu. Trump wskazał na Wielką Brytanię jako najbliższego sojusznika. Mamy te same korzenie, mówimy tym samym językiem, wyznajemy te same wartości. Trump żartował też, że jego matka podziwiała Wielką Brytanię, a nawet podkochiwała się w młodym Karolu. Czterodniowa wizyta brytyjskiej pary królewskiej odbywa się w 250. rocznicę ogłoszenia przez Amerykę niepodległości od Wielkiej Brytanii. Jej głównym punktem będzie jutrzejsze wystąpienie króla Karola w kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjskie MSZ w trybie pilnym wezwało ambasadora Iranu w Londynie w związku z publikacjami w mediach społecznościowych, które uznano za niedopuszczalne i potencjalnie podżegające do przemocy. Według władz w Londynie przekaz irańskiej ambasady mógł sugerować pochwałę poświęcenia życia w imię państwa, co wywołało poważne obawy o bezpieczeństwo publiczne. Chodzi o wpis opublikowany przez irańską ambasadę, w którym pojawiły się sformułowania interpretowane jako zachęta do poświęcenia życia w imię państwa. W ocenie brytyjskich władz taki przekaz może być niebezpieczny, ponieważ sprzyja radykalizacji i może oddziaływać na odbiorców także poza granicami Iranu. Z tego powodu ambasador został pilnie wezwany do siedziby brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas rozmowy przedstawiciele resortu przekazali formalny sprzeciw i zażądali natychmiastowego usunięcia wpisów. Londyn oczekuje również jasnych wyjaśnień oraz wycofania się z komunikatów, które mogą być odbierane jako nawoływanie do przemocy. Brytyjski rząd podkreśla, że w takich sytuacjach będzie reagował stanowczo i bez zwłoki. Cała sprawa to kolejny przykład napięć między Wielką Brytanią a Iranem. Relacje obu państw od dłuższego czasu nie należą do łatwych, a takie sytuacje tylko je pogarszają. Na razie nie ma odpowiedzi ze strony Teheranu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Suma Wydarzeń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 Sztuka, nauka i science fiction w nowej instytucji kultury w Łodzi. Powstaje tam centrum imienia Wojciecha Siódmaka. Docelowo będzie działać w willi Ansztata na Bałutach. Budynek wymaga jednak gruntownego remontu. Do końca dekady centrum będzie więc działać przy Piotrows Piotrkowskiej. To ma być miejsce spotkań artystów, powiedział Wojciech Siódmak.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 Rak przestaje być tematem tabu. Czekamy, aż modna stanie się profilaktyka, mówi Libia Sufinowicz z Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Jej zdaniem niedawna akcja pomocy dzieciom chorym na raka zorganizowana przez Łatwoganga, w którą zaangażowały się miliony Polaków. Przypomniała też wielu dorosłym, jak ważne są regularne badania. Koordynatorka wolontariatów w Wielkopolskim Centrum Onkologii wskazuje, że na oddziałach onkologicznych przebywa osób, przybywa osób przed czterdziestką, u których wykryto nowotwór. Dotąd się mówiło o tym, że chorują osoby dojrzałe. Natomiast w tej chwili na wśród młodych ludzi zarówno chłopaków, a to jest rak jądra, jak i kobiet, a rak piersi, no i wszelkie inne. Jest ogromna, jest bardzo duża i niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. Pacjenci onkologiczni wymagają całej ścieżki diagnostycznej. Kluczowa jest też prehabilitacja, czyli przygotowanie pacjenta do leczenia, mówi Polskiemu radiu, doktor Witold Kytzler z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. My od momentu, kiedy mamy pacjenta. jest niezbędne, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. W zeszłym roku tylko na centralnym bloku operacyjnym w Wielkopolskim Centrum Onkologii przeprowadzono ponad 5000 zabiegów chirurgicznych różnego typu. Suma wydarzeń na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Marek Lipiński, dziennikarz, radiowiec związany z Polskim Radiem w latach 1964-2018. Podczas swojej wieloletniej kariery był m.in. dyrektorem programu, członkiem zarządu Polskiego Radia, a także analitykiem. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora informacyjnej agencji radiowej. Dziennikarze redakcji wspominają jego radosne usposobienie i odwagę w podejmowaniu decyzji. Wydawca i producent Jaru Michał Gajewski przyznaje, że na początku trochę się go bał, ale później ten obraz diametralnie się zmienił. To był mój pierwszy szef. Ja się go bałem, pamiętam. Byłem bardzo młody i potem okazało się, że jest naprawdę w porządku człowiekiem. Bardzo sprawnie prowadził redakcję i poza tym był bardzo odważny, bo pamiętam, że zrobił mnie wydawcą, jak jeszcze nie miałem 30 lat. Byłem rzeczywiście chyba najmłodszy w zespole i w sumie jestem mu bardzo za to wdzięczny. Bo taki pełen życia, bo był dowcipny, lubił się śmiać, zabawnie prowadził kolegie redakcyjne. Okazał się być takim fajnym, pogodnym człowiekiem, który znał się na tym, co robił. Marek Lipiński jako dyrektor wspierał reporterów i dbało ich rozwój, wspomina dziennikarka polskiego Radia Krystyna Prostek. Dyrektora Marka Lipińskiego wspominam jako bardzo ciepłą, wesołą, taką życzliwą innym ludziom osobę. Kolegia zawsze były takie, powiedziałabym, z nutą ironii i takiej lekkiej uszczypliwości, ale naprawdę było bardzo fajnie i bardzo wesoło, bo było bardzo dużo śmiechu. A on tak wszystkich nas pamiętał po imieniu, nazwisku, a przecież pracuje tu naprawdę bardzo dużo ludzi. Wspierał rozwój osobisty różnych osób, bardzo dbało o to, żebyśmy chodzili na jakieś szkolenia, wyjeżdżali. Pozostanie mi jego uśmiech w pamięci. Marek Lipiński był mężem dziennikarki radiowej jedynki Marii Szabłowskiej i zmarł w wieku 84 lat. I pełną informacją kończymy dzisiejszą Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24. A zegary wskazują już 28 minut po godzinie 23. Wracamy teraz do tematu, który przed momentem też pojawił się w sumie wydarzeń. To znaczy, że rak przestaje być tematem tabu i to między innymi, a może przede wszystkim przez charytatywny stream influencera Łatwoganga i całą akcję rozpoczętą przez rapera bds Ta akcja cały czas bije też rekordy. Aktualny stan zbiórki to ponad 282 miliony złotych, a o fenomenie tej akcji na naszej antenie mówił doktor habilitowany Bartosz Łukaszewski, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i także SGGWA rozmawiała z nim Ewa Wasążnik. Panie profesorze, zatem jesteśmy teraz świadkami rodzenia się nowego pokolenia. To, co się wydarzyło, jest takim, może być takim mitem założycielskim nowego pokolenia. Mówiło się o pokoleniu Jana Pawła II. Mówi się przecież o milenialsach, zetkach. Próbuje się określić te, te grupy na podstawie różnych wspólnych właśnie takich pokoleniowych doświadczeń. To, co się wydarzyło takim pokoleniowym doświadczeniem może być? Cały dyskurs dotyczący pokoleń jest dyskursem głównie medialnym, a mniej naukowym. Kiedy popatrzymy sobie na to, jak ramy pokoleniowe są tworzone w świecie medialnym, to bardzo często my po prostu kalkujemy, replikujemy to, co miało miejsce w świecie zachodnim. Natomiast pamiętajmy o tym, że mieliśmy zupełnie inne doświadczenia ustrojowe, a zatem ramy pokoleniowe w Polsce też powinny być delikatnie bardziej przesunięte. Jeśli chodzi o pokolenie jp 2 no cóż, naukowcy z OKSW, kiedy ja jeszcze byłem studentem, jasno pokazali, że stricte definicyjnie, kryterialnie takie pokolenie jak pokolenie jp 2 właściwie nie funkcjonowało. Kiedy jednak popatrzymy na takie pokolenie jak pokolenie Y, pokolenie Z, moje pokolenie X i tak dalej, to rzeczywiście są to pewne doświadczenia pokoleniowe, które tworzą szeroką przestrzeń możliwości działania osób w podobnym wieku. Powiedzmy, granica pokoleniowa to jest maksymalnie lat 15. Zatem to nie oznacza, że pewne pokolenia nie partycypowały w fenomenie papieża Jana Pawła II i w tych działaniach, ale to jednak oznacza, że również i mit, pewien mit założycielski, który miał miejsce, był nietrwały po śmierci papieża. I teraz tak, mamy sytuację, w której jest to pierwsze bardzo ważne wydarzenie założycielskie, ale nie stricte dla nowego pokolenia, tylko założycielskie z punktu widzenia możliwości wpływu na rzeczywistość społeczną szeroko przez pokolenie Z. Po raz pierwszy przedstawiciele pokolenia Z tak mocno wpłynęli na rzeczywistość społeczną. Wykorzystali do tego jakże znany sobie internet w ramach koncepcji, którą w nauce w socjologii nazywamy tak zwanym konektywizmem. Umieli wykorzystać, zatem no, kiedy popatrzymy na przywołane tutaj pokolenie od P2 i tą dzisiejszą akcję i kiedy popatrzymy również na to, że zbiórka zakończyła się o 21.37, no to mamy taką trochę paralele, takie odniesienie do również idei nauk, nauczania papieża. W związku z tym rzeczywiście tu można znaleźć tego typu łączniki, ale to nie jest min założycielski nowego pokolenia, tylko bardzo duże, pierwsze, poważne pokoleniowe osiągnięcie właśnie pokolenia Z. Pokolenia Z, które a propos tych medialnych różnych komentarzy nie miało zbyt dobrej prasy. Mówiliśmy o tym młodych ludziach, że oni często prezentują taką roszczeniową postawę, że są no, dość trudni, jeśli chodzi o wyzwania i realia polskiego rynku pracy, że często a propos tego narzędzia, po które sięgnęli, streamingu, bardziej mówiliśmy o pato streamingu niż streamingu w jakimś takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, a tymczasem potrafili to narzędzie wykorzystać dla osiągnięcia spektakularnego efektu i to jeszcze efektu, no, który nie można którego nie można określić inaczej, jak czyste dobro. Jeśli chodzi o wszystkie te hasła, czasami epitety, próby określenia, zachowań, postaw pokolenia Z, to w niemałej części realne problemy. Natomiast z drugiej strony całkowicie jasne jest również to, że właśnie to pokolenie, jak żadne inne, deklarowało w badaniach największą chęć wpływu na rzeczywistość społeczną. Ponad 90%. Przedstawicieli pokolenia Z. Tych młodych osób to osoby, które deklarują, że chcą mieć wpływ, chcą działać, chcą właśnie zmieniać świat na lepsze. I tak rzeczywiście okazało się, że taka możliwość istnieje. I znowu, podobnie jak w badaniach, było to wykazywane. Tu nie chodzi stricte o działania oddolne, codzienne, tylko to jest też pokolenie, które bardzo lubi duże, wielkie akcje medialne. W tym odnajduje się znakomicie. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na rezultaty tej akcji, ona oczywiście była poddana pewnym próbom, nazwijmy to, kolonizacji medialnej, celebryckiej i tak dalej, ale od tego bardzo odżegnywali się twórcy i rzeczywiście ona pozostała na pewnym etapie oddolnym i tutaj trzeba powiedzieć, że to nie tylko czyste dobro, ale czyste dobro wspólne, bo nie chodzi tu o, o pomoc jednostkom, tu chodzi o pomoc szerokim grupom, osób doświadczonych chorobą nowotworową, szczególnie w tym najmłodszym wieku, a zatem mówimy o sytuacji, kiedy to pokolenie, które było w większości oskarżane, a czasami zresztą słusznie e, e, poddawane w wątpliwość w kontekście jego racjonalności stworzyło bardzo racjonalną formę działania i to formę działania, która pokazała, że oczywiście być może trudno czasami porozumieć się międzypokoleniowo, ale intencje były tu jakże słuszne i co najważniejsze w tym przypadku one również doprowadziły do bardzo ważnego celu. Teraz jesteśmy oczywiście na etapie, kiedy te środki będą dzielone, oby były dzielone odpowiednio. Ja ufam, że tak będzie. Wiem, że takie działania są podejmowane. To też się wyraz poważnej dojrzałości ze strony organizatorów akcji, jeśli twierdzą, że warto powołać radę i chcą też profesjonalnej pomocy w tym zakresie. To jest wyraz rzeczywiście bardzo racjonalnej postawy. No ale nie zmienia to faktu, panie profesorze, że rzeczywiście ci młodzi ludzie, pan na to zwraca uwagę, chętniej wykazują się właśnie w tego rodzaju spektakularnych, bardzo efektownych i efektywnych, ale przede wszystkim efektownych akcjach. A no, z mniejszym entuzjazmem podchodzą do no, takich systemowych rozwiązań, no, co jest pewnie cechą charakterystyczną ich młodego wieku, że oni się buntują przeciwko zastanemu porządkowi. Pytanie tylko, czy tę energię, którą oni włożyli w te akcje można przekuć na jakieś bardziej długofalowe działania? Niemniej pokolenie Z ogniskuje w sobie problemy wcześniejszych polskich pokoleń. My jesteśmy wychowani w nieufności do instytucji, wychowani w nieufności do państwa, wychowani w braku zaufania niestety często również po prostu nawet do sąsiadów. Zatem pokolenie Z tak, ale i wcześniejsze pokolenia to pokolenia tego, co Stefan Nowak, wybitny metodolog, wybitny socjolog, już od lat 70 nazywał Próżnią socjologiczną, próżnią społeczną. My się stajemy narodem, y, jesteśmy w rodzinach, a niekoniecznie na poziomie tak zwanego średniego zasięgu y, y, jesteśmy społeczeństwem, czy kreujemy tego typu działania. Y, czy to może być podchwycone i podobnie jak ta akcja wirusowo zaczęła się rozprzestrzeniać, czy to może być początek szeregu tego typu działań? No Ja muszę. I jasno stwierdzić, bo jako socjolog e, oczywiście podchodzę do rzeczywistości w sposób zdystansowany, że jednak społeczeństwo polskie znajduje się na szarym końcu, jeśli chodzi o tzw. indeks dobroczynności, World Giving Index. E, jednocześnie wśród krajów OECD jesteśmy na 31 spośród 32 notowanych, jeśli chodzi o więzi i o zaufanie wzajemne, ale to jest akcja, która pokazuje, że można. Z doktorem habilitowanym Bartoszem Łukaszewskim, socjologiem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a także SGGW rozmawiała Ewa Wasążnik. Dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radio 24 przygotowali dla Państwa Paulina Olak, Rafał Roślik, zrealizowali Adam Waliszewski i Paweł Chodyna, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas no i zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24. Dobrej nocy dla Państwa. Powtórka programu. Dobry wieczór, naprzeciw mnie Hanna Milewska, Wilk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. A to oznacza, że już za chwilę będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych dotyczących architektury, designu przestrzeni i naszego samopoczucia. Przestrzeń, design, architektura. No i wiadomo już o co chodzi. To ja jeszcze dorzucę jeden wątek. Przykład z Francji. Francuskie miasto Montpellier od kilku lat obowiązują tam przepis, obowiązuje prawo, które nakazuje deweloperom znoszącym budynki socjalne, takie na, nazwijmy, umieszczanie w projekcie propozycji dzieła sztuki lub też na przykład jakiegoś dzieła, które jest wytworem lokalnych rzemieślników. To wszystko jest w określonej kwocie. To wszystko jest również opiniowane przez specjalną komórkę po to, żeby na przykład szefowi danej firmy deweloperskiej nie przyszło do głowy umieścić obraz szwagra namalowany plakatówkami, bo tak będzie tani, a jeszcze ktoś w rodzinie zarobi. Więc to wszystko jest bardzo ładnie określone. Wszystko jest ładnie opisane. W zamian są różnego rodzaju ulgi, zniżki dotyczące chociażby zakupu gruntów przez deweloperów. No i jakoś to od lat już funkcjonuje. Są pomysły, żeby to rozszerzyć żyć nie tylko na budynki socjalne, ale w ogóle na nowo wznoszone, wznoszone budynki, również budynki mieszkalne. I nie ukrywam, że od razu pojawia się takie pytanie. Czy coś takiego byłoby możliwe w naszym kraju? No to nie jest tak naprawdę nowy pomysł, bo to, że mamy na przykład w wejściach do jakiegoś budynku mieszkalnego gdzieś jakiś portal wejściowy, płaskorzeźbę, jakąś mozaikę, jakieś unikatowe płytki, które tworzą jakąś kompozycję, no to jest coś, z czym jakby częściowo jesteśmy oswojeni w Warszawie, chociażby Warszawa-Śródmieście, dworzec, który miał unikalne mozaiki. Część stacji metra jest w ten sposób zrobiona, a starsze budynki, te budowane w latach 60., nawet 70. rzeczywiście również w wejściach mają na przykład jakieś unikalne kompozycje. No dobrze, to nawet dziś w niektórych realizacjach i to nawet w realizacjach mieszkalnych, jeżeli mówimy na przykład o budynkach, no bardziej premium, takie rzeczy też się zdarzają. Tak, rzeczywiście, to zaczęło się całkiem niedawno, że takie budynki w jakiś sposób są się wyróżnić, w związku z tym coś takiego jest na przykład na Sprzecznej ulicy w Warszawie, gdzie również promowany był sposób budowania, czyli modułowy i tam wykonano również płaskorzeźbę oczywiście w fabryce, żeby pokazać jak wielkie są możliwości techniczne również takiego, takiej prefabrykacji. Natomiast to był budynek stosunkowo powiedzmy sobie również pokazywał, że można to zrobić dostępnie. Nie powiedziałabym tanio, ale to też nie jest super premium. Ale głównie w takich zastosowaniach sztuki, bądź rzemiosła celują te budynki no już premium i one rzadko nawet pokazują na zewnątrz to, co jest dla mieszkańców dostępne właśnie przechodzące przez hol, czy gdzieś w windzie. No to może na razie nie idźmy tak daleko, nie żądajmy sztuki w, na każdej klatce schodowej. Wróćmy do tych budynków użyteczności publicznej i myślę sobie, patrząc na, na te budynki, które powstawały w ostatnich latach, nie tylko w Warszawie, ale chyba możemy to spokojnie rozszerzyć na całą Polskę, mam takie wrażenie, że tego typu myślenie, to byłoby myślenie, no, idące kompletnie pod prąd temu, co jest najważniejsze. Czyli ma być tanio, ma być jak najtani, bo liczy się zysk. No tutaj ja bym powiedziała, że to już nie do końca ta taniość, ale ma być użytecznie i łatwo do sprzątania. To jest taka bardzo, prakty bardzo praktyczne mamy podejście już od kilku mhm. lat, a druga rzecz, że... A sztuka nie jest praktyczna. No, sztuka na pewno nie będzie bardzo tania i nie wiadomo jak to sprzątać właściwie, to często ten temat wraca w galeriach sztuki nowoczesnej, więc to jest to wyzwanie, że jeszcze dodatkowo zestaw kolorów ma być neutralny w związku z tym te hole i przestrzenie wspólne, czy to będą budynki publiczne, czy to będą jakieś mieszkaniowe, bym powiedziała, że właściwie się nie wyróżniają. Jeżeli ktoś nie, nie wstawi sobie jakichś fajnych drzwi, to właściwie można zawsze pomylić piętra i lokale i znaleźć się nie u siebie, bo nie mamy takiego sposobu na to, żeby, żeby w tych częściach wspólnych było coś, co się wyróżnia, co jest e, nietypowe i co jest unikalne, co moglibyśmy nazwać sztuką. Czyli tak jak mówiłam, mozaika. Może jakieś e, nawet e, rysunki czasami były, tak jak mamy na Starówce w Warszawie, rysunki na tynku kolorowe. Więc to jest... E, to są rzeczy, których rzeczywiście jakby nie stosujemy już od kilku, kilkunastu lat. Są to nietypowe e, takie elementy. No ale to z czego w takim razie to głównie wynika? Wynika to z tego, że mm, po co dokładać sobie dodatkowy koszt, skoro można e, robić bez tego typu e, aberracji? E, czy to wynika z tego, że my po prostu jako jako Polacy, jako odbiorcy, nie potrzebujemy sztuki, bo my tej sztuki bardzo często po prostu nie rozumiemy, ona nam się nie podoba, jest dla nas nazbyt nowoczesna, nazbyt abstrakcyjna i nie wywołuje wcale dobrych skojarzeń. No, czy po prostu zapomnieliśmy o tym, że na przykład w przestrzeniach publicznych tego typu rzeczy no, jednak świadczą o, o czymś lepszym, bardziej ambitnym, że bardzo często ta sztuka, nawet jeżeli jej nie rozumiemy, sprawia, że że nasze samopoczucie się zmienia yy, na plus. Tak, wydaje mi się, że to jest jedna właśnie ta kwestia, że my odczuwamy to, że coś jest ładniejsze, albo że coś nam się bardziej podoba, albo że rzeczywiście jest nietypowe. I to jest yy, po pierwsze w takim yy, kontekście mieszkaniowym, którym ja się zajmuję. To jest to, że ludzie poszukują e, mieszkań w kamienicach, gdzie były unikalne detale, gdzie były właśnie wypracowane piękne, chociażby balustrady. Mhm, przepraszam, chodzi o, tak, o magiczne słowo klimat? E, to jest w ten sposób może określane, natomiast rzeczywiście myślę, że ludzie szukają takich rzeczy nietypowych, unikalnych, co byśmy w tej chwili określili jako na przykład dobre rzemiosło. A z drugiej strony pytanie, gdzie kończy się bardzo dobre rzemiosła, a zaczyna się sztuka, jest bardzo trudnym pytaniem. Dlatego ja bym raczej mówiła o tym, że ludzie szukają unikalnych rzeczy. Dlatego to są te starsze kamienice, bardzo pieczołowicie odnawiane, czasami nawet z jakimiś freskami w holach i w korytarzach. Z bardzo pięknymi balustradami, rzeźbieniami, drzwiami oryginalnymi. Także to jest to, co może się w tej chwili podobać i uwaga, za co również jesteśmy gotowi więcej zapłacić, jeżeli chodzi o mieszkania nietypowe. Natomiast te części wspólne, bądź to, co widać z zewnątrz, jeszcze właśnie wydaje mi się, że nie do końca. Ta nietypowość ym, nie jest popularna. Natomiast rzeczywiście pojawiają się pomysły, żeby właśnie w takim mieszkalnictwie społecznym, jak pan powiedział, bo mamy problem z tłumaczeniem z języka angielskiego czy francuskiego. Mamy w Polsce mieszkania socjalne. To są kojarzone jako te powiedzmy o najniższym czynszu, a mieszkalnictwo społeczne to jest właśnie to, co ma wyznaczać te trendy, właśnie pokazywać, jak może wyglądać dobra mieszkaniówka, nie tylko od strony jakości metrażu, ale między innymi też pokazując, jak może wyglądać dosłownie z zewnątrz, albo dla osób, które wchodzą chociażby do części wspólnych. No dobrze, no to znów, to dlaczego tak się nie dzieje? Czy to jest kwestia tego, że po prostu to mieszkalnictwo społeczne no w Polsce od wielu, wielu lat dużo się o tym mówi, o potrzebie, o tym, że to może być, no, niejako, no nie chcę powiedzieć konkurencja, ale taka zdrowa alternatywa wobec tych mieszkań budowanych na, na sprzedaż tych, tych komercyjnych. Czy to jest kwestia tego, że gdy mówimy, myślimy o budownictwie społecznym, no to tym bardziej nie ma sensu tam niepotrzebnie wydawać pieniędzy, bo przecież nie po to te budynki są. No właśnie, tutaj jest jak na razie ciągle magia przetargu i najniższych cen i żeby to było zrobione jak najbardziej efektywnie, ekonomicznie i tak dalej. W związku z tym bardzo trudno jest w to wpisać sztukę. Ale zaczęli już architekci, pierwsi dali takie sygnały i to, że można projektować takie budynki z akcentami lokalnymi, czyli to, co w tej chwili pod Warszawą, w Falenicy, w innych miejscowościach jest budowane nawet jako mieszkania komunalne bądź właśnie TBS-owe, E, czyli to mieszkalnictwo społeczne zaczyna nawiązywać do lokalnych tradycji chociażby elementami drewnianymi. Od kilkunastu lat takie elementy stosują e, e, nawet wszyscy deweloperzy w Sopocie, żeby się wyróżnić, ale żeby pokazać tą, zaznaczyć tą lokalność. To na początku były małe elementy, które są gdzieś przy balkonach, może na zwieńczeniach dachów. Natomiast w tej chwili rzeczywiście e, troszeczkę to się rozszerza. Czyli ta rewolucja już się dzieje? Tak. I powoli proszę zauważyć, że budynki biurowe niektóre chcą się wyróżnić i Oczywiście, na przykład przy wejściach albo w holach centralnych pojawiają się... Nie zapomnieliśmy, że kompletnie zmieniło się... Rozumienie budynków, które są stawiane przez firmy, przez zakłady ubezpieczeniowe, które są stawiane przez chociażby banki jako ich siedziby. Znaczy pytanie, czy w ogóle w tej chwili takie instytucje same sobie stawiają budynki, bo można odnieść wrażenie, że tak naprawdę te wszystkie budynki, które dziś temu służą i w tym celu powstają, to jest taka trochę... Y Nieopisana, nieokreślona magma, która po prostu jest przestrzenią na wynajem. I czy to wynajmie bank, czy jakakolwiek inna in instytucja, to nie ma znaczenia. My dziś jesteśmy bankiem, jutro ten sam budynek może się zamienić w kompletnie coś innego. No, a to oznacza, że nie ma tego, co było 100 lat temu, że jeżeli bank budował swoją siedzibę, to to musiała być siedziba, która będzie imponować. Jeżeli jakiś właściciel fabryki budował fabrykę, no to wejście do tej fabryki musiało pokazywać, że to jest jego, że on ma pieniądze i że on jest naprawdę uznanym człowiekiem, bo to miało po prostu innym imponować. No ja bym wróciła po prostu do budynków poczty poczta miała pokazywać, że jest instytucją bardzo wiarygodną, stabilną i godną zaufania. I te budynki poczty w bardzo wielu polskich miastach ciągle istnieją, są bardzo często pod opieką, pod opieką konserwatorów zabytków i one wy wyróżniają się tą architekturą i na zewnątrz, i uwaga wewnątrz. No to dlaczego no, tak dobre wzorce gdzieś nam po drodze zginęły? Y wydaje mi się, że to ta standaryzacja i materiałów, y ale też mniejsze przykładanie wagi do takich drobnych detali, które można zrobić lokalnie. Jednak ta uniwersalna i, I duża skala szkła i stali, którą stosujemy jednak wyparła takie detale drobne, które można zrobić na rzecz bardzo takich mechanicznych elementów produkowanych na dużą skalę. Łatwiej jest zaprojektować ładny biurowiec, ładny wieżowiec ze szkła i mówię o tym, o tym o tej ładności bez żadnego przekąsu, to nie o to chodzi, niż stworzyć coś, co będzie wymagało no właśnie większej ilości elementów, tego typu dodatków? Tak, bo pamiętajmy, że coraz droższe są prace projektowe, a jeżeli chcemy zaprojektować sobie piękną klatkę schodową ze wszystkimi detalami, z włącznikami światła nawet, z randolami, które będą ją oświetlały, jest to rzeczywiście po pierwsze projekt bardzo dokładny, po drugie trzeba będzie nadzorować jego wykonanie, po trzecie będzie trzeba zapłacić ludziom o unikalnych umiejętnościach, żeby to wykonali. No a po co, skoro możemy w jakimś magazynie, czy też w jakiejś filmie wszystko sobie zamówić, co będzie ładne, estetyczne, przyzwoitej, przyzwoitej jakości? I łatwo zastępowane, jeżeli cokolwiek się zepsuje. I, dużo, i mimo wszystko dużo tańsze. To też. Także rzeczywiście jakby tu jest, tu jest z jednej strony był ten transit, i to jest tak, że, że są takie wahania, prawda, że jeżeli wszystko mamy wystandaryzowane, to zaczynamy szukać tej unikalności. Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy to wahadło już doszło do całkowitej standaryzacji. Jeżeli zrobimy sobie zdjęcie w większości biurowców mhm. nowych w Warszawie, to trzeba będzie dokładnie opisać, gdzie jesteśmy, bo większość nie będzie w stanie skojarzyć. Skandynawski minimalizm tam się przejadł? Nie wiem, czy się przejadł, natomiast rzeczywiście zaczynamy poszukiwać pewnych takich wyróżniających detali. I są po prostu, pojawiają się pomysły, w tej chwili Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, czyli stowarzyszenie takie, które jakby jest przy zachęcie wspierające różne inicjatywy. Rzeczywiście wyszło z taką propozycją, żeby powrócić do tego pomysłu, o którym pan mówił, czyli żeby wskazać deweloperom, czy to będą firmy państwowe, czyli TBS-y, -y, czyli budownictwo społeczne, czy to będą deweloperzy, żeby właśnie powrócili do tego pomysłu e, i do tej, tej idei, żeby sztukę jednak wkomponowywać w budynki. Czy to będzie lepsza fasada, bardziej interesująca fasada, czy to będzie coś, co jest właśnie gdzieś w okolicy wejścia, co będzie wyróżniało budynek, czy to będzie ta część wspólna, która jakoś będzie się wyróżniać i pokazywać, że ten budynek jest unikalny, żeby właśnie wykorzystywać sztukę bądź rzemiosło. To jest to, co, co wspominał pan mówiąc o Francji, żeby wspierać te lokalnych, lokalnych artystów, lokalnych rzemieślników, ludzi mających unikalne umiejętności i w dodatku których praca wyróżnia dany region. Wracamy znowu do jakby promowania lokalności. Nie chcemy wszystkiego importować już, a szczególnie nie z dalekich Chin. No to jeszcze jedna kwestia. Wracamy trochę jednak do państwa. Myślę o państwie bardzo szeroko rozumianym, czyli Państwo cały czas jest mecenasem sztuki. Powstaje naprawdę bardzo dużo muzeów. W tej chwili mamy coraz więcej placówek tego no tak, typu. No ale to właśnie, to są, to są muzea. To nie, jest, to, nie jest to nie jest sztuka w przestrzeni, to nie jest sztuka naszym, na naszym osiedlu, czy też w naszym budynku. Tak, rzeczywiście. Natomiast warto by było, żeby, żeby ta sztuka zaczęła wychodzić trochę z tych placówek takich instytucji zamkniętych, żebyśmy mogli się z nią stykać częściej, i jednocześnie, żeby tak naprawdę było to na większą skalę wykorzystywane były te umiejętności, które gdzieś lokalnie są. Także pomysł właśnie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych jest na razie tylko i wyłącznie pomysłem. Jest pewną propozycją, jak daleko jest do tego, żeby to wcielić w życie bądź wpisać w jakieś akty prawne, no to bym powiedziała, że zdecydowanie jeszcze to jest dosyć daleko. To jest po prostu na razie koncepcja. Myślę, że byłoby to po prostu interesujące, żeby rozmawiać o tym i dyskutować, czy chcielibyśmy czegoś unikalnego, ponieważ polski rynek sztuki, jeżeli chodzi nawet, nawet o dane statystyczne, które zbiera uwagę Główny Urząd Statystyczny, rzeczywiście zaczyna być coraz większy i myślę, że właśnie to takie odejście od takiego zupełnego minimalizmu i beżowo-szarych kolorów jest... Jeżeli szukamy jakiejś odmiany, to fajnie by było, żeby właśnie mogła to być sztuka albo dobre rzemiosło. No ale jest jeszcze kilka wątpliwości. No, pierwsza to jest taka, jak patrzy się na przykład na niektóre osiedla, które powstają na obrzeżach dużych miast i na to, jak te domy wyglądają, jak są pomalowane, to, to włos się jeży. No i pytanie brzmi, czy skoro decydujemy się na mieszkanie w takich domach jednorodzinnych, w takich szeregowcach, ja rozumiem, ucieczka z miasta, kompletnie inna cena za metr kwadratowy niż, nie wiem, w centrum, czy nawet na obrzeżach Warszawy, Wrocławia, czy Krakowa. Ja to wszystko rozumiem. Tylko zastanawiam się, dlaczego budując na przykład te osiedla łanowe, nie można troszeczkę ładniej tych budynków zaprojektować. Albo nawet jeżeli one są już w miarę przyzwoicie zaprojektowane, to czy na przykład one wszystkie muszą być pomalowane w biało-szaro-beżowe paski? No okazuje się, że nam to nie przeszkadza. Mm to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeszcze do niedawna bardzo każdy chciał mieć innego koloru dach. Natomiast pewna taka pewne ustrukturyzowanie tej przestrzeni, że nie każdy dom ma inną bryłę i inny kolor i inne formy w ogóle i inne paski, jedne pionowe, drugie poziome i tak dalej, to nie do końca też jest dobrym to, pomysłem. Przepraszam, to ja absolutnie nie o czymś takim <śmiech> myślałem. Ja myślałem o, o tych kolorach, które fundują nam deweloperzy, które są czymś są... czasami szkaradnym, bo nie ma innego określenia. No tutaj ja przyznaję, że jakby no konflikt Między deweloperami a architektami, którzy są przez nich zatrudniani, jest też często podkreślane, także gdyby architekci nawet mogli mieć trochę więcej swobody, może daliby coś ciekawszego. No, być może nawet dają tylko pytanie, co się potem. To jest w bezpieczne prac z tym projektem e, dzieje. Proszę zauważyć, że przyszliśmy przez etak, etap eksperymentowania z bardzo różnymi kolorami w czasie, w czasie tak zwanej pastelozy, kiedy to ocieplaliśmy bloki z wielkiej płyty, i też w którymś momencie stwierdziliśmy, że to nie jest to. Także. To ja widzę pewne, pe, pewien taki kierunek ogólny zmian. Wydaje mi się, że idziemy właśnie w taką stronę, że y, pewne uporządkowanie przestrzeni jest nam potrzebne, żebyśmy się w niej dobrze czuli. Natomiast z drugiej strony pewne unikalne elementy również są potrzebne, ale tak, żeby nie tworzyły one chaosu w tej przestrzeni. Więc zastosowanie sztuki, która jednak z jednej strony jest elementem, powiedziałbym zaskakującym, może być dla większości osób zaskakującym... Ale... Zmusza do przyjrzenia się, i Tak, zmusza do przyjrzenia się i do zatrzymania się, zastanowienia się czasami nad tym, co widzimy. Jest takim kolejnym etapem, który, który w tą naszą przestrzeń, mam nadzieję, będzie wkraczał. I bardzo bym chciała, żeby to w ten sposób się jakby dalej rozwijało. No to kolejna kwestia, bo cały czas mówimy o sztuce, a nie ukrywam, że dla mnie dużo atrakcyjniej brzmi ten wątek dotyczący rzemiosła i rzemieślników, szczególnie tych rzemieślników lokalnych. No, pamiętajmy, że na przykład umiejętności dotyczące, nie wiem, na przykład obróbki szkła, tak? ręcznej obróbki szkła, dmuchania szkła, e, rzeczywiście są coraz bardziej unikalne. I w tej chwili rzeczywiście polskie huty szkła, które kiedyś produkowały bardzo dużo w skali przemysłowej, w tej chwili to są właściwie ostoje rzemiosła kształcące kolejnych rzemieślników, które owszem produkują nawet lampy i takie przedmioty użytkowe. E, natomiast to nie jest już seryjne i to nie jest już przemysłowa skala. E, to nie te, dotyczy nie tylko właśnie tego, ale no, pojawiają się coraz to nowe dziedziny. Proszę zauważyć, jak bardzo zaczyna być cenione rękodzieło, i wracamy do tego rękodzieła nawet w codziennym życiu. to nie jest przymus, że trzeba zrobić sweter, tylko to jest duma, że można z bardzo dobrej włóczki zrobić bardzo fajne ubranie. No, ale to myślę Więc też o tym najbli, może na Może przykład... dalej to będzie właśnie, ocalimy, ocalimy umiejętność malowania porcelany o i wyrobu tej bym. porcelany właśnie kształtowania szkła i barwienia go i również e, m, rżnięcia, czyli no, kryształowe różne osłony kiedyś były modne, powolutku to zaczyna wracać, także to jest to, ja zawsze przyznaję to, co powiedziałam wcześniej, mam problem z definicją, gdzie się kończy mhm. bardzo dobrze, dobre rzemiosła, zaczyna sztuka, bo to, to naprawdę jest czasem bardzo trudno ocenić. No bo właśnie pomyślałem o tym, na ile tego typu inicjatywa, to jest wsparcie dla tych ginących zawodów albo dla tych zawodów, które stały się w tej chwili zawodami już absolutnie niszowymi. Na pewno byłoby to wsparcie i te umiejętności warto jest po prostu zachowywać. Chociażby no, to, co mówiliśmy o na przykład malowaniu porcelany, no, wydawałoby się, że nie jest to dobry materiał, a w Pałacu Kultury do dzisiaj są wspaniałe żyrandole zrobione we Włocławku i pomalowane we Włocławku i one naprawdę świecą, dają światło. I to jest nie tylko w tym miejscu, dlatego warto właśnie sprawdzać te lokalne umiejętności. I pamiętajmy też, że właśnie rzemieślnicy albo artyści, którzy się zajmują pewnymi dziedzinami, potrafią robić zaskakujące rzeczy, które warto by było wykorzystywać. To jeszcze nie, to nigdy nie będzie na taką skalę dużą I dlatego wymagana jest to, ta lokalność i to, że, żeby to było zastosowanie miejscowe, więc zobaczymy. Pomysł na razie jest. To co pan powiedział, przykład z Francji bardzo dokładnie opisany. No to rzeczywiście to już bym powiedziała jest dosyć zaawansowane. Francja rzeczywiście wspiera swoich artystów, wspiera sztukę, rynek, sztuki jest tam stosunkowo duży w porównaniu z Polską oczywiście. Dużo nam jeszcze brakuje do, do, tego, do tego punktu. To na koniec jeszcze jeden wątek i właściwie nie wiem, czy tu byśmy mówili bardziej o, o y, przyczynach, czy bardziej o, o konsekwencjach takiego, takiego y, działania, ale myślę sobie o naszym wychowaniu y, w estetyce, dojrzewaniu w estetyce, czego nam bardzo często brakuje. Cały czas mam takie wrażenie. Że gdy wyjeżdżamy na przykład, i ja wiem, że to może źle zabrzmieć, ale gdy wyjeżdżamy do, do Włoch, wyjeżdżamy do, do Rzymu i spacerujemy tamtejszymi y, y, ulicami, to wracamy do nas i, i widzimy, że czegoś jednak trochę tu brakuje. A... To jest pierwsze, pierwszy jakby punkt, to by było moim zdaniem zagospodarowanie przestrzeni, czyli po prostu plany zagospodarowania, te wszystkie, dopu co jest dopuszczalne, że dopuszczamy takiego koloru dachy i takiego nachylenia. Nie bardzo lubimy w Polsce takie dyktatura. regulacje. Tak, dokładnie. To jest pierwsze. Drugie to jest rzeczywiście takie dostrzeganie tego, że ta przestrzeń może tworzyć jakąś harmonijną całość. Rzeczywiście nie do końca się tym zajmujemy w Polsce na dowolnych zajęciach w szkołach. I kolejny element to jest to, że my jednak tą sztukę zamykamy w muzeum i to jest ten punkt, który może być największym wyzwaniem. Czy my chcielibyśmy tę sztukę wypuścić, żeby ona była w przestrzeni publicznej, tak jak kiedyś stały rzeźby, może te rzeźby wrócą powoli, jak kiedyś były właśnie płaskorzeźby, były właśnie mozaiki, jakieś sposoby malowania, które stwarzały wrażenie albo były sztuką, bo to też czasami były różne metody malowania chociażby ścian prawda w domach to moim zdaniem jest to pytanie, czy my chcemy wypuścić sztukę z muzeów. Mamy coraz więcej muzeów, a może byśmy chcieli mieć po prostu więcej sztuki. No i to jest pytanie, którym chyba całkiem zgrabnie kończymy naszą, naszą rozmowę, bo to jest pytanie, które powinno wybrzmieć i na które być może każdy z nas powinien sobie tak zupełnie prywatnie udzielić odpowiedzi. Pani Hanna Milewska-Wilk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Przestrzeń Design. Architektura. Powtórka programu.